Angielski w drodze do szkoły! Angielski w drodze do szkoły! Angielski w drodze do szkoły! Angielski! W drodze do szkoły! Cześć! Witamy Was w drodze do szkoły na kursie angielskiego. Wraz ze mną jest Kuba i Maciek, który pali papieroska. I mamy jeszcze kogoś. Kotka. Kotka. Ok. Porozmawiamy o kotku. Maciek. What is this? Co to znaczy? Co to jest? Kot. Ok. This is a cat. This is a cat. What's his name? Bartek. Bartek. His name is Bartek. Powtórz Macie. His name is Bartek. Powtórz Maciusiu uh, uh. His name is Bartek. czyli on ma na imię Bartek. His name is Bartek. Teraz spójrzmy na tego kocura. Co tutaj te dwie rzeczy, co to takiego Uszy. jest? Uszy! Ears. Ears. Fantastycznie. Maciuś, powtórz. Ears. Ears. ears. Hmm? Does he have big ears? Czy ma duże uszy? Big ears? Małe. Yes. Yes? No. No. So, big or small? Duże czy małe? Big to duże? Small to małe. Small. Small. Big. Big. What color are his ears? Rudy. Rudy. Biawa Rudy. OK. Rudy. To będzie red. Tak jak czerwony. Po angielsku mówi się na przykład na, czerwone, na, na rude włosy mówi się red hair. Powtórzcie. Red hair. Hair. Ale po kolei. Kuba? Red hair. Maciek? Red hair. Red hair. Kotek, powtórz. Kotek. <laughs> red Kotek hair. Kotek miał powtórzyć, nie ty? Red. Hair. Okay. So he has red ears. Red ears. I think he has brown ears. Co? I think, myślę, he has, ma brown ears. Brown, not red. nie ma brązowych. Nie ma brązowych. Ja myślę, że on ma brązowe. Jasne brązowe. Okay. Light brown. Or fair brown. Okay. What is this? Cut. Nose. A nose. Okay. Bartek has... A nose. I jaki on ma nos? Różowy. Pink. Pink. Pink. Powtórzcie. And pink one. Bartek has a pink nose. Bartek has a pink nose. Pink nose, Maciusiu? Maciek. Pink nose. Różowy no nos. Pink. And white nose. Pink and white nose. Różowy i biały. No bo wyżej ma trochę. Mhm. Mm no może tak, rzeczywiście Bartek Is your nose pink? Bartuś nic nie odpowiada Powtórz Maciek Pink nose A pink nose A pink nose Powtórz Kubusiu A pink nose A powtórz to powoli A pink nose A pink nose A, pink nose. A co mu tutaj? Popatrzcie Monsy! These white things Monsy. Wąsy. wąsy. Ale uwaga, i teraz, jak człowiek ma wąsy, to te wąsy się po angielsku nazywają, nie wiecie jak założę się, mustaż. Ale jak kot ma wąsy, to się, nazywa... to się nazywają whiskers. whiskers. Ba bardzo, inna. bardzo się różni to. Aha, kocie wąsy to są whiskers. No mam, What pio... color are his whiskers? White White, White. A Białe jak a muszę... Ten psie... wąsy. Y, Wiesz co, nie wiem, a pies ma wąsy? Tak Tak? Szczerze mówiąc, nie wiem czy to będą też whiskers Pojęcia nie mam, sprawdzimy a... Kuba, powiedz Bartek ma białe wąsy Bartek ma białe wąsy Po angielsku Bartek has white whiskers. Bartek has white whiskers. Whiskers. Możesz whiskas. Whiskas. Whiskers. Whiskers. Whiskers. Kojarzy Ci się to z czymś? Mm. Whiskas? Co to jest whiskas? I don't know. Karma dla kotów. Dali nazwę właśnie, żeby się kojarzyła z wąsami kocimi. Whiskas. Przecież Bartek to lubi. Tak, Maciejsiu? Bartek nie, nie ma t-shirt. Czego nie ma? T-shirt. Nie ma t-shirt. Bartek... Maciusiu nie, nie tłuc się. Uh, Bartek has no t-shirt. Bartek no. has no t-shirt. Ok, but he has a... Ogon. Ogon. Jak jest ogon? Brązowy. Ja wiem, że on jest brązowy. Kuba, pamiętasz Czy powiedzieć? Tail. A tail. A tail. Powtórz, Maciusiu. Tail. tail. Tail. Kuba? A tail. A tail. Uh -huh. What color is his tail? Rudo, biało, brązowy. Ok, so red, white and brown. His tail is red, white and brown. Powtórz? Uh, His, tail His tail is, is? Is white and brown and red. And red. Wonderful. Maciek, powtórzysz? Red, brown and white? Red, brown, white. Głośniej do mikrofonu. Red, white, white. Red. red, brown and white. Dawaj. O, Maciejsiu. Red, brown and white. Br red. red, brown and white. Ok. Red, brown okay. and white. White. Świetnie. Maciuszu, spójrz mu w oczy. Jakiego koloru on ma oczy? Zielony, green. Green. I black w środku. Ok, green and black. takie, tak? taki, to, to nie jest do końca zielony. Dobrze. Maciusiu, powtórz. Green and black. Green and black. Głośno. Do mikrofonu. Green and black. To jest green. Green, green and black. Green and black. Mhm. Okay. Jeszcze wiecie co? Jeszcze jednego słówka się fajnego nauczymy. Popatrzcie, co to jest? Czekaj. Jest. Sierść. Fantastycznie. Sierść. Futerko. Fur. Powtórz Maciuś Fur. Fur. Fur. Fur. Uh -huh. What color is his fur? What color is his fur? Red and brown. Red and brown. Red and brown. Do you like Bartek? Do you like our cat? What does that mean? like Do you like our cat? Yes. Uh -huh. Do you like his fur? What does that mean? Do you like Yes. Do you like his tail? A yes. Okej. Okay. Ja ciebie nie pytam, bo ty się i tak wyrywasz sam bez pytania. Okej. Okay. Czyli uwaga. Ludzie mają włosy. Hair. Ale kotek ma futerko. Fur. Hair, fur. Powtórz. Hair, fur. fur. Jeszcze raz? Hair, fur. Hair. Her, Maciuś, powtórz. Her. Fur. Jeszcze raz. Her. Her. Her. powtórz, Maciuś. Maciuś, powtórzy. Her. Fur. Kubuś? Her, Fur. Fantastycznie. Cóż, myślę, że na dziś to wszystko. Dziękujemy. Bartkowi za to, że uczył się z nami angielskiego. Thank you very much, Bartek. Dziękujemy Maciusiowi, dziękujemy Kubusiowi. Do I dziękujemy usłyszenia. Tatuśowi. Ach, dziękuję Wam bardzo. A teraz dzieciaki idźcie do szkoły. Music provided by Royalty dot com.